Dwójkę. Jesteś na miejscu. Małgorzata Zajączkowska. Dziś jest czwartek, 23. Dzień kwietnia, właśnie minęła 23. Co oznacza, że będę z Państwem przez najbliższe dwie godziny. Piotr Matwiejczuk, dobry wieczór. Mm. Struna. Dziś wydanie specjalne tej audycji, specjalne, bo pozbawione wszelkich kącików, również o zgrozo kącika Michel o czym lojalnie uprzedzam na samym początku naszego spotkania. Mam nawet uzasadnienie tej no niełatwej decyzji, którą podjąłem kilka dni temu. Yy, otóż jest to temat, temat, który sam sobie wybrałem. I jest on tak ambitny, że po prostu musi wypełnić w całości dwie godziny, a i tak go nie wyczerpiemy. Jest przy tym niezwykle wdzięczny i powiedziałbym, Komplementarny względem tematu sprzed kilku tygodni, otóż w jednej z marcowych piątych strun słuchaliśmy muzyki z Wysp Świata, a dziś dziś muzyka wyłącznie z krajów śródlądowych. I to jaka muzyka? Zaczynamy za miedzą w Czechach zespół Clarinet Factory, który do współpracy przy tym nagraniu zaprosił pianistkę Beatę Chlawenkową. Nie przypuszczałam, że nasi bracia Czesi gustują w takich tajemniczych, transowych brzmieniach. Clarinet Factory i Beata Chlawenkowa. No bo to jest tak, że naprawdę najlepszą muzykę poznaję wtedy, gdy mam narzucony z góry temat. Czasami to państwo coś proponują. Czasami narzucam sobie taki temat sam. I grzecznie się takiego tematu trzymam. Nie tylko poznaję wówczas wspaniałą muzykę, ale też przygotowania do takich audycji nie raz i nie dwa sprawiły, że moja wiedza znacząco się poszerzyła. Na przykład teraz dowiedziałem się, że Szwajcaria i Mongolia nawiązały stosunki dyplomatyczne już w 1964 roku, no, naprawdę nie wiem, jak mogłem tyle lat przeżyć bez świadomości faktu, że pierwsza wymiana handlowa między tymi krajami nastąpiła ponad sześć dekad temu, a w ostatnich latach Szwajcaria znacząco wspiera mongolski program rozwoju sztuki i kultury prowadzony przez Radę Sztuki Mongolii. A tak na poważnie no, trudno wyobrazić sobie być może dwa bardziej. Odmienne kraje, a jednak mają one ze sobą trochę wspólnego. Na przykład oba w obóz znajdują się podobnej wysokości łańcuchy górskie i oba nie mają dostępu do morza, co nas dziś najbardziej interesuje. Interesuje nas i to, że kilka lat temu spotkali się w studiu szwajcarski Heiri Kencich. Quintet i mongolski zespół Arga Bilek i harmonijnie, niezwykle harmonijnie połączyli elementy mongolskiej muzyki tradycyjnej z jazzem. No szalenie mi przykro, że w tak trudnej sytuacji znajdujących się wielbicieli niektórych Johnny Mitchell zawiodłem, ale przynajmniej od razu na początku powiedziałem co i jak. Um, pan Paweł natomiast ma inny pogląd na temat początków stosunków dyplomatycznych Mongolii ze Szwajcarią. Być może mają one dłuższą historię, a z całą pewnością Łódź nad morzem nie leży, a mimo to pływa, jak słusznie pan Paweł zauważył Łódź, o której tyle było na naszej antenie tuż przed piątą struną. To jest troszkę tak, jak z krajami Ameryki Łacińskiej, kojarzonymi, jak mi się wydaje, z oceanami. Te oceany po prostu oblewają kraje latynoamerykańskie ze wszystkich stron, ale przecież Istnieją dwa takie, które dostępu do wód nie mają. Jednym z nich jest Paragwaj, graniczący z Brazylią, Argentyną i Boliwią. Ta ostatnia też jest zresztą krajem śródlądowym. A w Paragwaju żyje i tworzy Jenia, dyplomowana dziennikarka, aktorka, autorka tekstów, kompozytorka, wokalistka. Jak wyczytałem w jej biogramie, na co dzień jest specjalistką do spraw komunikacji w obszarze ochrony zdrowia. Podejrzewam, że w Paragwaju, jak chyba w każdym innym kraju świata, ta sfera jest sferą trudną, więc umiejętności muzyczne przyda, przydają się. W końcu muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, lecz także dodaje otuchy w sprawach beznadziejnych, kiedy już nie wiadomo co mówić można zacząć śpiewać. Papá, en el viento, espuma con los mencecos, violeta, pa, en el viento. Tiene y fondo bravo del principio, yo soy inmensa, un río origen. Tiene y fondo bravo del principicio, yo soy inmensa. Piotr.matwiejczuk, małpka polskieradio.pl i piąta struna na Facebooku. Co tygodniowa dawka poezji, za którą bardzo dziękuję niezmiennie od pana Marka, zaczyna się tym razem wersem Pójdę w góry. Bardzo nam, nam to pasuje do tematu dzisiejszej audycji, bo wiele z krajów, które y, odwiedzamy tak wirtualnie, metaforycznie, no właśnie jest górzysta. Wiele z tych krajów jest górzystych, gdyż są to kraje śródlądowe. Sądziłem, że najwięcej jest ich w Afryce, ale okazuje się, że nie, jednak Europa górą. Niemniej, aby Domknąć listę kontynentów z krajami śródlądowymi, to spójrzmy teraz właśnie w kierunku Wielkiego Czarnego Lądu, a dokładnie jego zachodniej części. Położony jest tam kraj o nazwie Burkina Faso, co oznacza Kraj Prawych Ludzi, dawniej Górna Wolta. Ta nazwa bardzo mi utkwiła w pamięci i zawsze się dziwiłem, że nagle zniknęła. Nie wiedziałem dlaczego, a potem się okazało właśnie, że Kraj zmienił nazwę. Nie jest to kraina mlekiem i miodem płynąca, jak wiele miejsc w Afryce, ale i tradycja, i współczesność muzyczna są imponujące. Z tej pierwszej czerpie, tę drugą tworzy między innymi Kanazoe Orkestra, która zresztą wystąpi w sierpniu tego roku w Polsce. Na czele zespołu stoi Virtuos Balafonu, sejdu Kanazoe Diabate, a sama grupa Powstała we Francji po tym, jak Seydoux przybył tam z Burkina Faso. Do nagrania jednej z ostatnich płyt orkiestra zaprosiła Żana Filipa Rykiela, prywatnie syna słynnej projektantki mody, a służbowo klawiszowca. Wspólnie wyszło im coś takiego. Thank you strunie słuchamy muzyki z krajów, które no nie mają portowych okien na świat, nie mają dostępu do morza, mogą za to poszczycić się prawdziwymi oceanami pięknych dźwięków. Jak choćby Słowacja, w której stolicy działają zespół Sole i wokalistka Julia Kozakowa. Biorą na warsztat pieśni tradycyjne z rozmaitych stron świata i naprawdę świetnie im to wychodzi. Także z tak odległych stron jak Ameryka Łacińska. No ale oczywiście przede wszystkim dbają o swoje własne słowackie dziedzictwo. Nagrali na przykład wyjątkowo ładną wersję piosenki, w której pewien młynarczyk, oczywiście nie nieopodal młyna, o czym informuje już tytuł, wyznaje miłość swojej wybrance. zespół Sole i Julia Kozakowa, z Bratysławy. Już miałem zapytać Państwa o doświadczenia, Państwa doświadczenia z krajami śródlądowymi, a Państwo sami zaczęli o tym pisać, za co bardzo dziękuję. Jest inaczej, w każdym razie, jeśli wyjedzie się poza Europę, to zdecydowanie jest inaczej. Ale ciekawi mnie, czy w ogóle, kiedy taki kraj się odwiedza, to czuje się to jego śródl śródlądowość. Ja nie mam jakichś wielkich doświadczeń z tym związanych. Kilka krajów śródlądowych rzeczywiście udało mi się odwiedzić, ale jakoś niespecjalnie chyba... Ta ich akurat cecha miała dla mnie znaczenie, ale może państwo mają inne doświadczenia w tej kwestii. Teraz skierujmy uwagę w stronę Armenii, która jak wiadomo jest prawdziwą skarbnicą dobrej, śródlądowej muzyki znanej szeroko na świecie. Choćby taki Tigran Hamasyan, który od lat bierze udział w zawodach najszybszych pianistów świata, ale przede wszystkim dowodzi, że lokalne jest... Czy też może być globalne. Tak się składa, że Hamasian w lutym opublikował nową płytę, na której gra, jak to on, bardzo szybko, ale ma też takie momenty wyhamowania i jeden z nich wybrałem na dziś. Tigran Hamasjan. A teraz muzyka z kraju, który bywa nazywany światową stolicą melonów. Podobno uprawia się tam 150 odmian tego owocu. Stacje metra w stolicy tego kraju wyglądają jak galerie sztuki. Istnieje tam ponadto jedno z najstarszych nieprzerwanie zamieszkanych miast świata. Co można jeszcze o tym kraju powiedzieć? No na przykład to, że leży w Azji Centralnej, między Kazachstanem, Turkmenistanem, Kirgistanem, Tadżykistanem i Afganistanem. A przede wszystkim to, że jest jednym z zaledwie dwóch na świecie krajów podwójnie śródlądowych, czyli takich, które otoczone są wyłącznie krajami śródlądowymi. Więc żeby dotrzeć do jakiejś takiej większej wody, to trzeba przekroczyć nie jedną, a co najmniej dwie granice. Słowem, Uzbekistan. Działa w nim wielu znakomitych muzyków, ale bodaj najbardziej rozpoznawalną ambasadorką tamtejszej tradycji, tradycji przefiltrowanej zresztą dość mocno przez współczesność, jest Sewara Nazarhan, która właśnie teraz zaśpiewa. Severa Nazarhan ma to do siebie, że czasami wykonuje muzykę w stu procentach tradycyjną, a innym razem idzie w brzmienia niemal całkowicie współczesne, to znów, właściwie nie niemal, po prostu takie klubowe wręcz. No a czasami się zdarza jedno z drugim łączyć mniej więcej w równych proporcjach, tak jak w tym nagraniu. Teraz wracamy prawie za miedzę, bo słuchać będziemy muzyki austriackiej, z której z którą, co będę owijał w bawełnę, miewam problemy. Wyobrażam sobie, że świadomi muzycy austriaccy taki, takie problemy też miewają, ale jest zaskakująco dużo takich artystów, którzy świetnie sobie radzą z rozwiązaniem takiego problemu. Należy do nich zespół Federspiel. To jest septet Dente, który już od ponad 20 lat z wielką klasą, taką naprawdę... Dużą subtelnością reinterpretuje tradycje muzyczne Austrii i ziem dawnego Cesarstwa Austro-Węgierskiego, i właśnie wydał nową płytę, która brzmi tak. zespół Federspil, prawda? Że ładnie sobie poczynają z własną tradycją muzyczną. A z Alp Austriackich właściwie nie jest tak bardzo daleko do kraju, o którym teraz chciałem troszkę powiedzieć. Kiedy mówię nie jest bardzo daleko, mam na myśli raczej wymiar wertykalny niż horyzontalny. Otóż w tym kraju występują zarówno tropikalne niziny, jak i lasy, wzgórza, a także najwyższe góry świata. Mieszka tam Yeti. Do czasu uniwersalnego, koordynowanego dodaje się niepełne godziny, lecz yy, no, kilka godzin i 45 minut. Przedziwne to jest. Przedziwna jest też flaga tego kraju, która nie ma kształtu prostokąta, lecz składa się z dwóch trójkątów. No to już wszyscy wiedzą, o jaki kraj chodzi. Zatem powiem jeszcze tylko, że reprezentować go będzie w piątej strunie niejaka yy, Kunzane z Katmandu, która debiutowała w ubiegłym roku piosenką w języku newarskim opowiadającą o miłości. No, ludzie w każdym zakątku świata, nawet w takich, które oddalone są od murz i oceanów, o tym właśnie uczuciu, właściwie nie wiadomo dlaczego, śpiewają najczęściej.